Gdyby... Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Tak. Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. A przeżegnaj się, Michalinkę, w imię. W imię oca, rodzina, i duchacze tego, amen. Tak. Pięknie. I duchacze tego, amen.